posiadłość. Przy mikrofonie Tomasz Dudziński i Wiktor Klepcarz. Dziś w programie duża dawka informacji, porad i sugestii. Zapraszamy! Słuchacie radiowego magazynu.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 W internecie posiadłość.com Bezpieczna droga do klausingu Tom Dudziński 847-647-4000 847-647-4000 Posiadłość.com Wiadomości z rynku nieruchomości Wzrost liczby domów oczekujących na sfinalizowanie transakcji sprzedaży. Znane są już najnowsze liczby i są one świetne. Jak wynika z najnowszych danych Krajowego Stowarzyszenia Pośredników Handlu Nieruchomościami, liczba oczekujących sprzedaży domów wzrosła rok do roku o silne 12%. Z miesiąca na miesiąc wskaźnik dotyczący przyszłości rynku realnościowego wzrósł o ponad 3%, co spowodowało wzrost indeksu oczekujących sprzedaży domów do najwyższego poziomu od czerwca 2013 roku. Wzrost liczby rodziców pomagających początkującym nabywcom domów. Coraz większej liczbie początkujących nabywców, którzy mają trudności z zakupem domu, pomagają ich rodzice. Według nowego raportu przygotowanego przez pożyczkodawcę konsumenckiego Lone Depot, liczba rodziców, którzy planują pomóc swoim dzieciom w zakupie pierwszego domu wzrosła ponad 3% w ciągu ostatnich pięciu lat. To dobra wiadomość, ponieważ wielu nabywców domów w wieku 20 do 35 lat staje przed wielkimi wyzwaniami. Prezes i dyrektor naczelnej firmy budowlanej Hovnanian Enterprises omówiła w Bloomberg News problemy, z którymi musi się zmierzyć pokolenie milenium przy zakupie domu. Oczywiście należy pamiętać, że wielokrotnie pomagają tu rodzice. A oto jak to robią. 20% rodziców pomaga swoim dzieciom kupić dom wspólnie podpisując hipotekę. Kolejne 20% twierdzi, że pomoże w pokryciu kosztów zamknięcia transakcji. Jeszcze więcej, bo 50% twierdzi, że pomoże swojemu dziecku z płatnością wkładu własnego na nowy dom. Niesamowitą historię tego tygodnia stanowią konfiskaty nieruchomości, które trwają trwają zbyt długo. Tak długo, że w niektórych przypadkach bank traci, a właściciel może zostać w domu za darmo. Spójrzmy na przypadek Susan Rudolfi z Miami. Właścicielka domu spodziewała się przejęcia nieruchomości przez kredytodawcę, ponieważ zalegała ze spłatą hipoteki za swój dom w Miami od pięciu lat. Jak donosi The New York Times, sędzia z Florydy orzekł, iż kobieta czekała wystarczająco długo i po prostu umorzył sprawę. Jeśli orzeczenie w sprawie pani Rudolfi zostanie podtrzymane, będzie mogła mieszkać w swoim domu wartym 270 tysięcy dolarów, nigdy już nie musząc spłacać kredytu hipotecznego. Szacuje się, że istnieją dziesiątki tysięcy właścicieli domów takich jak pani Rodolfi, którzy mogą skończyć mieszkając w swoim domu za darmo, jeśli ich banki przekroczą okres przedawnienia w odniesieniu do przejęcia ich nieruchomości. I nie dotyczy to tylko Florydy. Dzieje się tak również w stanie New Jersey. Ale mimo tego, że kredytodawcy mogą nie otrzymać już żadnych miesięcznych płatności, mogą nadal odzyskać spłatę kiedyś udzielonego kredytu, ponieważ dom pani Rodolfi obciążony jest ich hipoteką, która musiałaby zostać. Spłatę. Opłacona, gdyby nieruchomość została kiedykolwiek sprzedana. W stanie Illinois niestety obecnie obowiązujące prawo nie przewiduje takiej możliwości. Poprawa sytuacji na rynku realnościowym w ujęciu rok do roku. Według najnowszego, wielowskaźnikowego indeksu rynkowego giganta hipotecznego Freddie Mac rynek nieruchomości wykazał roczny wzrost o ponad 3%. Wzrost ten w miesiącu styczniu nastąpił pomimo trudnych warunków pogodowych, które spowolniły wiele rynków realnościowych. Pomimo wzrostu rok do roku, zdaniem Freddie Mac, jest jeszcze wiele pracy do zrobienia. Indeks MIM pokazuje wzrost o 30% w stosunku do najniższego punktu odnotowanego w październiku 2010 roku, ale osiągnięcie tego, co Freddy uważa za stabilny zasięg, będzie wymagać dodatkowego wzrostu. Ceny domów idą w górę szybciej niż płace. W ciągu ostatnich dwóch lat widzieliśmy, jak wartości domów zaczynają buzować. W ponad 3 czwartych kraju wzrosty cen domów wyprzedziły wzrosty płac. Według Realty Track, strony internetowej zajmującej się informacjami na temat rynku realnościowego, cena Twojego domu wzrosła średnio 13 razy szybciej niż Twoja wypłata. Mimo tej różnicy, zakup domu pozostaje przystępny w prawie 75% badanych rynków nieruchomości. To stawia typową płatność hipoteczną na poziomie około 28% dochodu gospodarstwa domowego. A jeśli orientujesz się w kwestii tradycyjnych wskaźników zadłużenia na poziomie 28 do 36%, masz zupełną rację. Wzrost sprzedaży nowych domów. Departament Handlu ogłosił, że sprzedaże nowo wybudowanych domów skoczyły o prawie 8% w lutym, osiągając najwyższy poziom w ciągu 7 lat. Taki wzrost zaskoczył wielu ekonomistów, którzy przewidywali w lutym kryzys sprzedaży nowych domów, jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Reuters News Service. Sprzedaże w rejonie północnego wschodu prowadziły ze zdumiewającym wzrostem o ponad 150%. I to jeszcze nie koniec dobrych wiadomości. Według Krajowego Stowarzyszenia Pośredników Handlu Nieruchomościami oczekujące sprzedaże domów w lutym wzrosły do najwyższego poziomu od połowy 2013 roku. Najnowszy wiodący wskaźnik ścieżki rynku realnościowego pokazuje, silny wzrost miesiąc do miesiąca oczekujących sprzedaży domów oraz dwucyfrowe wzrosty rok do roku. Dyrektor ds. badań ilościowych Krajowego Stowarzyszenia Pośredników Handlu Nieruchomościami wyjaśnił, co stoi za tymi solidnymi liczbami. Po spadku o prawie 3% w zeszłym roku sprzedaże istniejących domów znowu wzrosły o prawie 6,5% w 2015 roku. Ceny domów wyprzedzają pożyczki hipoteczne. Osobom kupującym drogie domy łatwiej jest uzyskać kredyt hipoteczny niż osobom kupującym domy w dolnym segmencie rynku. Do takiego właśnie wniosku doszło Stowarzyszenie Bankowców Hipotecznych Mortgage Bankers Association na podstawie danych uzyskanych w oparciu o ostatni indeks dostępności kredytów hipotecznych Mortgage Credit Availability Index. Zdaniem The New York Times ekonomiści zauważyli, że od 2011 roku wartości domów wzrosły w sumie o 18%. Ale kwota kredytów hipotecznych w tym samym czasie wzrosła o prawie 32%. Zwykle obserwowalibyśmy wzrost cen domów i kredytów hipotecznych w tym samym tempie zdaniem ekonomisty Federalnej Agencji Finansowania Budownictwa Realnościowego czyli Federal Housing Finance Agency świadczy to o zmianie tradycyjnego podziału nabywców domów w ciągu ostatnich kilku lat. Obserwujemy duży wzrost wnioskodawców kredytów typu jumbo kupujących domy warte ponad 417 tysięcy dolarów. Aby skłonić skromniejszych nabywców domów do powrotu na rynek potrzebne jest kilka zmian. Mniej inwestorów płacących Gotówką za tańsze domy, łagodniejsze standardy kredytowe dla tradycyjnych kredytów hipotecznych oraz większa podaż domów na sprzedaż poniżej 250 tysięcy dolarów. Płatności z tytułu hipoteki niższe od czynszu za wynajem. Wynająć czy kupić? Oto odwieczne pytanie. A w czasach obecnych? Odpowiedź wydaje się prosta. Lepiej kupić. Jak wynika z pierwszego raportu przystępności kredytów hipotecznych przygotowanego przez Realtor.com, najemcy na 25 największych rynkach realnościowych wydają więcej swoich dochodów na zakwaterowanie niż właściciele domów. Na najbardziej przystępnym cenowo rynku nieruchomości w kraju Detroit w stanie Michigan, koszt wynajmu jest podwójny w stosunku do kosztu spłacania kredytu hipotecznego. Koszty zamknięcia mogą zaskoczyć kupujących. Ponad 1 trzecia wszystkich nabywców domów może czekać niemiłe zaskoczenie w tabeli rozliczeń. Koszty zamknięcia, których się nie spodziewali. Najnowsze badanie przeprowadzone przez firmę zajmującą się danymi o rynku nieruchomości Closing Corporation pokazuje, że wielu potencjalnych nabywców domów niezbyt zdawało sobie sprawę lub w ogóle nie zdawało sobie sprawy, że może będą musieli zapłacić dodatkowe 2 do 5% kosztów ich domu, aby zamknąć zamknąć transakcję kupna. Kupujący w wieku 20 do 35 lat wydają się być najbardziej niedoinformowani. Zdaniem dyrektora naczelnego Closing Corporation badanie to podkreśla znaczenie współpracy z agentem, aby być w pełni poinformowanym o wszystkich faktach związanych z procesem zakupu domu, zwłaszcza jeśli jesteś młodszym nabywcą.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 Cena wywoławcza to 420 tysięcy. Przy wpłacie własnej w wysokości 12 600 dolarów spłata kredytu wyniesie 1950 dolarów miesięcznie. Willink Do wynajęcia luksusowe kondominium o powierzchni 1800 stóp. Trzy sypialnie, dwie łazienki, osobna jadalnia i dwa balkony. Duży przedpokój, garaż ogrzewany w budynku. Jest tam również siłownia, korty tenisowe i basen w sezonie.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 na drugą odsłonę programu zapraszamy za kilka minut Witamy w drugiej odsłonie magazynu radiowego Posiadłość Zapraszamy ha, ha, ha! Kupiłem, kupiłem mój własny dom Dom, domeczek, domusiek muah! A mówili, że to niemożliwe ha, ha! Jeśli i Ty chcesz wyjść z closingu w takim nastroju Zadzwoń do nas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 nie szukaj! Wszystko masz pod jednym adresem. www.posiadłość.com. Zaprasza! Posiadłość.com. Posiadłość.com jest własnością Illinois Star Realtors.